Rozdział dwudziesty Król Mosjasz zabrania prześladowań. Alma młodszy i czterech synów Mosjasza dążą do obalenia kościoła. Ukazuje im się anioł Pana, który ich napomina. Alma traci mowę i odzyskuje ją po dwóch dniach modlitwy i postu swego ojca i ludu. Pan powiedział Almie, że wszyscy ludzie potrzebują się ponownie narodzić. Alma i synowie Mosjasza głoszą o wszystkim, co usłyszeli i zobaczyli i nauczają słowa Bożego. I stało się, że niewierzący zaczęli tak bardzo prześladować lud Kościoła, że lud Kościoła zaczął lamentować i skarżyć się swym władzom i Almie. I Alma przedstawił tę sprawę królowi Mosiaszowi, a Mosjasz naradził się w tej sprawie ze swoimi kapłanami. I stało się, że król Mosjasz rozesłał po kraju obwieszczenie, że żaden niewierzący nie ma prawa prześladować kogokolwiek z tych, którzy należeli do Kościoła Boga. I we wszystkich kościołach surowo zabroniono prześladowania kogokolwiek, aby panowała równość pośród wszystkich ludzi I przykazano im, aby nie pozwalali, by duma czy hardość niszczyła im spokój ducha Każdy miał szanować swego bliźniego jak siebie samego i pracować własnymi rękoma na utrzymanie i wszyscy ich kapłanie i nauczyciele mieli utrzymywać się z pracy własnych rąk, chyba, że w przypadku choroby czy wielkiej potrzeby i tak postępując byli obdarzani łaską Boga w wielkiej mierze. I znowu zapanował pokój w kraju. Ludzie rozmnożyli się i zaczęli rozchodzić się po kraju, na północ, południe, wschód i zachód, budując wielkie miasta i osiedla we wszystkich częściach kraju. Pan był z nimi i szczęścił im i stali się licznym i zasobnym ludem. I synowie Mosjasza należeli do niewierzących, jak też jeden z synów Almy nazwany po ojcu Alma. Stał się on bałwochwalcą i bardzo złym człowiekiem. I był wymowny, a przemawiając do ludu używał wielu pochlebstw, dlatego przekonał wielu, że jak on popełniali zło. I czynił wielką szkodę Kościołowi Boga, odwodząc ludzi, przyczyniając się do wielu waśni i umożliwiając wrogowi Boga panowanie nad ludźmi. I stało się, że gdy tak chodził, dążąc do obalenia Kościoła Boga, bowiem razem z synami Mosjasza potajemnie starał się obalić Kościół i sprowadzić na złą drogę lud Pana, a postępował wbrew przykazaniom Boga i wbrew nakazom Króla. Jak wam więc powiedziałem, gdy tak chodzili, buntując przeciwko Bogu, Ukazał im się anioł Pana, który stąpił niczym w obłoku i przemówił niczym głosem gromu, a od jego głosu zadrżała ziemia, na której stali. I tak wielkie było ich zdumienie, że przypadli do ziemi i nie rozumieli słów, które im mówił. I zawołał on ponownie: Alma, podnieś się, wystąp naprzód i odpowiedz, dlaczego prześladujesz Kościół Boga? Oto Pan powiedział, to jest mój kościół i umocnię go, że tylko wykroczenia mego ludu będą mogły doprowadzić do jego upadku. I anioł ponownie przemówił. Oto Pan wysłuchał modlitwy swego ludu, a także modlitwy almy swego sługi, a Twego Ojca. Albowiem modlił się on z wielką wiarą za Ciebie, abyś mógł być przywiedziony do poznania prawdy. Przyszedłem więc, by przekonać Cię o mocy i władzy Boga i aby stało się zadość modlitwom Jego sług według ich wiary. Czy teraz możesz zaprzeczyć mocy Boga? Czyż od mojego głosu nie drży ziemia? I czyż nie widzisz mnie stojącego przed Tobą? Jestem posłany przez Boga! A teraz mówię Ci, idź i nie zapominaj o niewoli Twych ojców w kraju Helam i w kraju Nefi, ani wielkich rzeczy, których dokonał dla nich Pan. Albowiem byli w niewoli, a On ich wyzwolił. Mówię Ci, Alma, idź swoją drogą, ale przestań dążyć do obalenia Kościoła, aby stało się zadość ich modlitwą, nawet jeśli Ty sam chcesz zostać odsunięty. I były to ostatnie słowa, które anioł powiedział Almie, zanim się oddalił. I Alma oraz ci, którzy z nim byli, ponownie przypadli do ziemi i wielkie było ich zdumienie, bo na własne oczy widzieli anioła Pana i jego głos był niczym odgłos grzmotu, od którego drży ziemia i wiedzieli, że nic poza mocą Boga nie mogło tak poruszyć ziemią i spowodować, że zadrżała, jak gdyby miała się rozstąpić. I zdumienie Almy było tak wielkie, że stracił mowę i stał się tak słaby, że nie mógł nawet poruszyć rękoma. Dlatego ci, którzy z Nim byli, zabrali Go i przynieśli bezradnego do Ojca. I powtórzyli Jego Ojcu wszystko, co im się przydarzyło. A On się ucieszył, bo wiedział, że nastąpiło to dzięki mocy Boga. I zarządził zgromadzenie ludu, aby ludzie przekonali się o tym, jak Pan postąpił z Jego Synem i tymi, którzy z Nim byli. Zarządził też zgromadzenie kapłanów, którzy zaczęli pościć i modlić się do Pana, swego Boga, aby przywrócił Almie mowę, aby odzyskał siłę i aby otworzyły się oczy ludu i sami mogli się przekonać o dobroci i chwale Boga. I stało się, że gdy pościli i modlili się dwa dni i dwie noce, Alma odzyskał siłę, powstał i przemówił do nich, mówiąc, aby byli dobrej myśli, albowiem powiedział, nawróciłem się. Zostałem odkupiony przez Pana I narodziłem się z Ducha I Pan powiedział mi Nie dziw się, że wszyscy ludzie Mężczyźni, kobiety, wszystkich narodów Plemion, języków i ludów Potrzebują się ponownie narodzić To jest narodzić się z Boga Przechodząc z przyziemnego i upadłego stanu w stan prawości Dostępując odkupienia przez Boga I stając się Jego synami i córkami i tak zaczynają oni nowe życie, a jeśli tego nie uczynią, w żaden sposób nie odziedziczą Królestwa Bożego. Mówię Wam, że jeśli tego nie uczynią, zostaną odsunięci. I wiem to, ponieważ sam byłem tego bliski. Jednakże doznawszy w duchu tak wielu cierpień Że byłem bliski śmierci Nawróciłem się I Pan w swym miłosierdziu Uznał za stosowne wyrwanie mnie z wiecznych płomieni I jestem narodzony z Boga Moja dusza została wykupiona Z otchłani goryczy I więzów zła Byłem w najciemniejszej otchłani Lecz teraz widzę Cudowne światło Boga Moja dusza cierpiała wieczną mękę Jednak zostałem wyrwany i moja dusza nie cierpi więcej. Wyparłem się mego odkupiciela i zaprzeczałem temu, co powiedzieli nasi ojcowie, ale teraz wiem, że przewidzieli oni Jego przyjście i wiem, że pamięta On o każdym, którego stworzył i że objawi się wszystkim. Każde kolano się zegnie i każdy język wyzna, że jest On Bogiem. W dzień ostateczny, gdy wszyscy ludzie staną przed Jego sądem, wyznają, że jest On Bogiem. Wtedy ci, którzy żyją na świecie bez Boga, wyznają, że wydany na nich wyrok wiecznej kary jest sprawiedliwy i będą drżeć, trząść się i cofać pod spojrzeniem Jego wszechwidzącego oka. I stało się, że Alma i ci, którzy z nim byli, gdy ukazał im się anioł, zaczęli odtąd nauczać lud, wędrując po całym kraju i głosząc wszystkim o tym, co usłyszeli i zobaczyli. I nauczali słowa Bożego, będąc prześladowani i bici przez wielu niewierzących. Mimo to byli wielką pociechą dla ludzi Kościoła, dając świadectwo swej wiary, a także nakłaniając ich wytrwale i usilnie do przestrzegania przykazań Boga. Czterej spośród nich byli synami Mosjasza, i nazywali się Amon, Aaron, Omner i Himni. Są to imiona synów Mosjasza. I wędrowali po całym kraju z pośród wszystkich ludów pod panowaniem króla Mosjasza, starając się usilnie naprawić wszelkie krzywdy, które wyrządzili kościołowi, przyznając się do wszystkich swych grzechów, rozgłaszając o wszystkim, czego byli świadkami i wyjaśniając proroctwa oraz Pismo Święte wszystkim, którzy chcieli ich słuchać. W ten sposób stali się narzędziem w rękach Boga, doprowadzając wielu do poznania i prawdy i do poznania ich odkupiciela. Jak bardzo są oni błogosławieni, albowiem zwiastowali pokój, głosili dobro i oznajmiali ludziom, że Pan króluje.